Witamy was wszystkich w, specjalnym, w specjalnej edycji podcastu. Jak, jak obiecaliśmy, Piotrek i Filip są na Gieńskomie, więc e, taka ich relacja, jeśli będą, są strasznie zmęczeni. Mówią po cichu, bo stoją na, na korytarzu, więc się niech przywitają po prostu. Filip, jesteś tam i Piotrek? Tak, tak, jesteśmy. Warunki porowe, widzałem. No Warunki pojowe jak, jak, jak, jak, jak, jak to bywa na, na, na takich wyjazdach. I tutaj przed, przed nagraniem powiedzieliście, że macie dla nas odpowiedź na wiadomość dnia, czyli Mass Effect 2 na PS3. E, powiedzieliście, że, że, że macie dla nas jakąś ciekawostkę i opowiedzcie, co tam, co, co tam się działo na konferencji. To wydaje mi się, że tutaj Piotr, który jest e, z od Mass Effecta, może powiedzieć, dlaczego nie została zapowiedziana pierwsza część Mass Effecta na PS3, tylko druga. Znaczy, no, sprawa jest bardzo prosta i po prostu wynika z tego, że Microsoft ma prawa do pierwszej części Mass Effecta po prostu, a później doszło do tego, że BioWare został przejęty przez EA i w związku z tym dwójkę już mogli wydać. Także zdobyli jakieś tam doświadczenie przy okazji tworzenia Dragon Age i teraz po prostu teraz to będzie dokładnie w lutym, dobrze mówię, Filip? Yy, tak, tak, w lutym. Będzie, w lutym Mass Effect będzie przyszłego roku, i no i tak. No i nie mamy co nawet marzyć o pierwszej części Mass Effecta na PS3, ale na pewno trójka się pojawi. O, proszę, to, to, to, to, to tak jak podejrzewaliśmy dzisiaj na, na shotkachście właśnie, mówiliśmy, że pewnie Microsoft to macza palce i dlatego nie, nie, nie ma możliwości, żeby się pojawiło na PS3. A tak dobrze nam się wydawało. No i w ogólnie powiedzcie jak nam wam się podoba agencjom, co dzisiaj się zwiedziliście, jak tam impreza? No to może ja na, na początek od ciebie powiem troszeczkę. Powiem tak, wszystko tak biednie jakoś to wyglądało, nie, by, nie było, jakiegoś polotu, nie było ten, nie było jakiejś wielkiej hyt, wielkiej wielkiej fety z tej okazji. Um, dlatego, że jedyne co było W ogóle na początku nie mogliśmy znaleźć Miejsca, w którym to wszystko się działo I myśleliśmy, boże, to może nie jesteśmy w tym miejscu Gdzie powinniśmy Ale zobaczyliśmy, okej, okay, no jest samochodzik Z Need for Speed'a najnowszego Który re reklamuje wszystko Ale to wszystko, nie było żadnych wielkich banerów Nie było jakichś tam wielkich, ogromnych reklam Jedynie tam reklama PlayStation, która wisiała No i konferencja EA była w porządku tak, no Troszkę o Simsach Sims Medieval tam jakieś gry pokroju Harry'ego Pottera, gdzie, gdzie wyszło dwóch braci grających Weasley'ów. No i generalnie fajnie było, bez żadnego większego polotu, ale fajnie. No i później oczywiście zamknięta konferencja Sony, na którą udało nam się wejść. A jednak. A, a jednak Oj, udało się. To była zaawansowana procedura, także to jest długa historia. No dokładnie, to jest, to jest bardzo długa historia i tutaj musielibyśmy opowiedzieć cały myk, coś, co się działo i, i jak krzyczeliśmy do Piotra Gnypa. E, no ale ten, ale, ale... Ja mogę w telegraficznym skrócie, żeby po prostu chodziło o to, że jeden, jeden właśnie z kolegów padł na pomysł, żebyśmy wystawili laptop od góry z radosnym napisem uh, Let us in for Kratos sake. No i po tym jak powstałem z laptopem top w górze na wyciągniętych rękach, tak nie wiem, z pół godziny, no to w końcu udało mi się mi i temu koledze wejść I następnie jakoś poszło i po prostu pod tym wejściem, jakimiś kompletnymi zakamarkami w krasie właśnie Filip. Także no ogólnie bardzo wesołe ręce było mi do tej pory, ale było warto moim zdaniem. <laughs> Spaniak. No tak, mieliśmy dużo tutaj um, przygód i rzeczywiście mi się udało wejść e, wejściem dla, dla personelu zwykłego i było fajnie. No i tak czy siak dostaliśmy się na zamkniętą konferencję Sony. Um, wszędzie można było sobie włączyć konsolę i pograć sobie w najnowsze gry, m.in. w Motorstorma Apokalipsa w wersji niemieckiej, żeby było zabawniej. Um, no i w końcu przyszedł czas na, na tą główną oficjalną um, Oficjalną tą, tą konferencję, na którą oczywiście czekaliśmy, po prostu tyle, że myśleliśmy, że wyjdziemy stamtąd. Nie było niestety Kevina Butlera, dlatego że, jak nam powiedziano, jest po prostu zbyt ważnym człowiekiem na takie imprezy, bo już był najtrzy. No i, i, i tak, i co dostaliśmy? No, na konferencji Sony tak naprawdę. Nie... Nie było powiedziane zbyt wiele. Były powtórzone te gry, które już były. Dostaliśmy kilka nowych tytułów do 3D i do, do PlayStation Move, między innymi Virtua Tennis 4 oraz nowy MotorStorm, który się nazywa po prostu 3D. Um... A w istocie jest po prostu MotorStorm Pacific Rift, który jest w 3D. Uh -huh, uh -huh. No właśnie i, i poza tym e, bardzo fajna część, która była, tylko strasznie krapowa tej gry, bo jak się okazało, teraz nieważny kto mi co powie o Medal of Honor i tak wyśmieję ich i powiem, że ta gra jest straszna, bo widziałem ją w akcji i naprawdę to nie będzie nic fenomenalnego. E, wyszedł e, główny producent oczywiście gry Medal of Honor, ten z tą taką brodą z Tier 1, e, i zaprosił na scenę kogo, Piotrze. Mike Shinod z Linkin Parka, który był tutaj przy okazji jakiegoś tam krapowatego wywiadu dla radia I-Live w tym stylu. I właśnie Mike przyszedł, uścisnął dłoń, chwycił pada i począł rozpierdzielać z helikoptera radosnego, ponieważ była to prezentacja nowego trybu rozgrywki, który się o ile nie mylę nazywał Gunship. Eee, że właśnie Mike za starami AH-64 Apache latał i zabijał Talibów. Bardzo miła sprawa. Ja od siebie tylko powiem, że jest strasznym lamerem i go rozwalili pod koniec. Uf, może to był wysoki poziom trudności, mimo że przyjął cztery takie RPG na twarz. Może to był wysoki poziom trudności <grym> Nie wiem, ale można pograć nowego wczoraj. Słucham, słucham, jeszcze raz, bo nie słyszałem. Czy można było pograć nowego Kinsona? Tak. Tak. Była taka możliwość, ale wszystkie te tytuły były okupowane. Tak samo w Infamous 2 można było pograć, można było w LBP 2 zagrać. Ja pograłem w DC Universe Online, o którym mogę wam co nieco powiedzieć, bo pogadałem z twórcami tej gry. Pograłem też w najnowsze Kingdom Hearts, które pojawi się na PSP i też rozmawiałem z twórcą tej gry, więc też mogę nieco informacji tutaj zarzucić. Um, no i jutro dowiemy się nieco więcej, dlatego że dzisiaj nawet porobiliśmy zdjęcia, które oczywiście ukażą się na konsolowcu, w których Robimy sobie zdjęcia z różnymi e, ważnymi postaciami ze świata gier, czyli m.in. z szefem Sucker Punch zrobiliśmy sobie śmieszne zdjęcia. Nie, przepraszam, to nie jest śmieszne. Przytulenie się takiego człowieka jest bardzo ważnym osiągnięciem życiowym. <śmiech> tak, Piotr się przytulił do niego, bo powiedział, że uwielbia Infamous i, i, i, i chciał go po prostu przytulić, dlatego, że uwielbia to obra. i się udało. To, tak, to pamiątka tam, będzie. Tak, i od tamtej pory ten facet zawsze tak, jak, jak tylko nas widzi, to się uśmiecha i, i pozdrawia nas, więc jest bardzo fajnie. A ja przy okazji byłem na tyle cwany, bo oczywiście pokazany był nowy trailer Infamous, gdzie zobaczyliśmy już y, kol, nowego starego Kola, tak? Czyli nie ma już tego metroseksualnego Kola przypominającego Nathana Drake'a, tylko mamy tego sta starego z, z, z Greda, którego mieliśmy w pierwszej części i oczywiście nie omieszkałem zapytać, dlaczego nie ma tego metroseksualnego Kola i, i czy to ze względu na feedback fanów, którzy po prostu chcieli powrót tego starego bohatera, czy też nie i czy dodatkowa będzie możliwość na przykład zmiany skór dlatego, że obecnie bohater, który jest Infamous, wygląda naprawdę tragicznie moim zdaniem. Ale niestety jedyną odpowiedź, jaką uzyskałem, to to, że jutro będzie konferencja prasowa w sprawie Infamous i wtedy dowiemy się wszystkiego na ten temat i że dzisiaj nie może mi zdradzić żadnych informacji. Czyli was spławił jednym słowem. Tak troszeczkę. No, no i ciekawe jeszcze, ciekawostka, że Insomniac Games wyszedł, um, znaczy w, w wyszli, uh, pokazali nowego Ratchet Clank'a, 4 uh, in One czyli dla czterech osób jednocześnie, które mogą w kołopie grać, no i na koniec jeszcze dostaliśmy trailer, um, czy raczej no może teaser, teaser trailer um, Resistance 3 i powiem szczerze, że taki trochę zalatywał Left 4 Dead, ale nie Potrafię powiedzieć, czy, czy będzie taka rozgrywka jak w Left 4 Dead, czy, czy, czy może na Nathanem Hejlam, a może kimś innym. To może teraz Piotr coś powie. Znaczy, no ja powiem od siebie tyle, że po prostu skosztowałem Gran Turismo Piątki, która się jednak pojawi, jak się okazało. No i jak tam, Piotrze? Jak tam 3 coś się? listopada. To, no, to znaczy, 5. tak. Podejrzewałem, że po prostu w GT5 grałbym się zupełnie inaczej, gdybym mógł zagrać na jakiejś ludzkiej konfiguracji. Ponieważ oni tam po prostu sobie ustawili te śliczne fotele kubełkowe, rekara, zamontowali kierownicę i padały. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie fakt, że właśnie te zestawy są produkowane pod wzrost Japończyków. Po prostu ja <śmiech> miałem podgięte nogi i podgięte po prostu zgięte ręce, także no nie dało się za dobrze jeździć. Ale Czyli ja tak, bym się tam nie zmieścił. No, to już w ogóle nie ulega wątpliwościom, ale zrobiłem jedno kołka na Nürburgringu, zobaczyłem jak działa 3D w Gran Turismo 5 i powiem szczerze, że efekt nie jest powalający, bo wygląda to mniej więcej tak jakby z ekranu. Nie wiem, czy kojarzycie takie wycinanki dla dzieci, które się otwiera książkę i one aha, wystają aha. po prostu. I to mniej więcej właśnie na tym polega, że kierownica jest bliżej, tam wentylacja jest kawałek dalej, to nie jest jakaś taka wspólna, spójna całość po prostu. No, dla mnie efekt, ten 3D w Gran Turismo przynajmniej nie jest za fajny, sprawia wrażenie takiego trochę upchniętego butem. Jednym, co mi się podobało to właśnie fakt, że obrotomierz naprawdę czuć to głębie w nim, bo jest fajnie zrobione, ale cała reszta deski rozdzielić to jest jakaś masakra. I ja po prostu pozostanę przy konwencjonalnym 3D, ale jak się okazuje jednak nie 3D. Także no to tyle Czyli z mojej Czyli obsuwy się niczemu nie przydały. Znaczy wiesz, nie wiem co oni tak naprawdę będą robili, jakie to będą obsuwy, ale no póki co tyle mogę powiedzieć. A Piotrze, powiedz mi, jak miałbyś porównać właśnie ten, ten, ten tor między Forzą a GT5, na którym lepiej wygląda? To znaczy, no trudno jest tak naprawdę powiedzieć, no bo w granturizmu Turismo niestety on się wydaje znacznie bardziej sterylny, co jest irytujące. Także po prostu tor, tor wygląda trochę bardziej sterylnie, jest, jest po prostu jakby nie do końca oteksturowany, a po prostu ktoś sobie przypisa do kolejnych płatów jakby zieleni, jeżeli chodzi o trawę radosne. kolor jakiś i tyle no ale mamy bardzo fajne efekty cząstek w momencie kiedy zjechamy, zjeżdżamy na pobocze nie mogę niestety nic powiedzieć na temat AI przeciwników z tego względu że po prostu nie, nie brałem udziału w wyścigu mm -hmm. no ale kamera już niedługo więc, więc pewnie się się cieszysz nie, że w końcu bodali tak, o, ile nie, o ile nie będzie obsługi nie no już chyba nie będzie tak właśnie, tak. właśnie myślę że już chyba to przesada by była zbyt duża no, tak więc macie jeszcze jakieś pytania ciekawe, czy może chcieć... No, jak, jedną... tam, jak, tam, jak tam podróż, powiedzcie, bo to mnie interesuje, jak wam minęła. Bo wyjazd mieliście o, równo o północy. Tomek, umiesz bipać? Eee, tak. Dalej. <głosy> <głosy> <głosy> Okej. Okay. Czyli to chyba wszystko tłumaczy, jak wam jak podróż odbyła się, tak? Tak, mniej więcej, mniej więcej tak to mówi. Tak Okej, to... Mówię. <głosy> okay, Co się to... Działo? To może Filipie powie coś jeszcze w grach. Byliście na konferencji Microsoftu, a propos? Nie, nie byliśmy na konferencji Microsoftu. Byliśmy tylko na Sony, dlatego, że Sony zrobiło jeszcze wielką fetę i wielką bibę i w ogóle, i wszystko było za darmo, alkohol, dziewczyny, pieniądze i, i, i żarcie i w ogóle wszystko. E, I PlayStation Move, e, które żeby było zabawnie, ma gumową kulkę na końcu i sobie robiliśmy z nią zdjęcia, ale nieważne. Czyli ona jest e, po... jedna gumowa, tak? Tak, ona jest gumowa. Ona jest Aha. gumowa i to jest, i to jest taki klopik śmieszny. Jest przy, niesamowicie lekki. To jest dwa razy bardziej e, lekki, znaczy dwa razy lżejszy kontroler od tego z Wii. Więc naprawdę oh. jest całkiem niezwykle jest taki troszeczkę pusty w środku, ale ma bardzo ten bardzo przyjemny spusty i w ogóle właśnie jest taki leciutki. No, ale właśnie, jeżeli ktoś jeszcze mówi, że kinect jest fajny, to od razu powiem, że jesteście lamerami, dlatego że widziałem na żywo kinecta i że nie działa. I kinect nie działa właśnie. Pokazali nam Harrygo Pottera, w którym właśnie dwóch, dwóch aktorów, którzy grają braci Weasley'ów, grali na szynach specjalny tryb zrobiony dla PlayStation Move i dla Kinecta, gdzie musieli machać różdżkami, czyli musieli machać swoimi łapkami i w ogóle to nie działało, tylko wszystko było um, dosłownie na słowo honoru. Wychodziły te, im te czary i w pewnym momencie w ogóle Kinect przestał im działać i, i, i kupa z tego wyszła i musieli tam przerwać w ogóle cały, tam, cały pokaz. Tak więc, jeżeli ktoś broni jeszcze kinek, to powiem wam, że widziałem w akcji i jest kupa jedna wielka i, i, i to jest niewypał. I naprawdę nie, nie, nie wydajcie na to ciężko zarobionych pieniędzy. A powracając do gear, to właśnie zagrałem w Kingdom Hearts na PSP. Fajnie się prezentuje. Grafika jest podobna do tej z PS2, troszeczkę gorsza, ale, ale i tak jest fajnie. Pogadałem też troszeczkę i z, twu, z producentem gry i dowiedziałem się, że e, tworzona jest kolejna część, która najprawdopodobniej pojawi się na małe konsole, ale przy moim pytaniu, e, czy pojawi się wreszcie wersja Kingdom Hearts na duże konsole, na którą czekamy wszyscy e, dostałem tylko uśmieszek ironiczny i, i powiedzenie, że no my nie wiemy, co się w Japonii dzieje w tym momencie, więc nie wiemy, czy robią coś na konsole w Może no To pewnie robią. Czyli pewnie robią, ale powiedzieli, że tu na PSP Birth by Sleep, tak się nazywa ta część, robili 5 lat, więc najprawdopodobniej um, ta, ta większa będzie im troszkę więcej zajmować, więc na będzie pewnie za 2 lata zobaczymy ją. A Ty <grym> e... spytałeś się co z tą wersją na PSP Go? Ona będzie czy nie będzie ona ona jej? Się... Ona, ona, ona się pojawi, ona będzie do ściągnięcia. Hmm, Bo ona miała nie być właśnie do ściągnięcia na PS, ona miała być dostępna tylko na UMD. Aha, no to jeszcze jeszcze sprostuję jedną kwestię, ale ona powinna się pojawić okay. raczej. Um, jeżeli chodzi o DC Universe Online, wiem, że zbyt wiele osób nie czeka na to, ale podnieciłem się bardzo dlatego, że to jest MMORPG na, na PS3. No i oczywiście z postaciami ze świata DC Universe, czyli Batmanem, Jokerem i Supermanem i całą resztą. I tak, po pierwsze, um, Jokera, Jokerowi podkłada głos Mark Hamill, czyli ten sam, który w Arkham Asylum i we wszystkich odcinkach animowanych Batmana podkładał głos, um, czyli w wideo to jest też Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen. Um, to między innymi jedna z postaci, która oczywiście bierze udział w tym projekcie. Dodatkowo sam Stanley tworzył szkice postaci, więc wszystko wygląda przepięknie. Gra naprawdę ładnie śmiga, bo nie jest to typowe MMORPG, tylko jest to bardziej taki skierowane na akcję MMORPG, dzięki czemu ma się wrażenie, że gra się bardziej w, w grę akcji niż, niż w rzeczywiście taką sieciówkę. Um, bardzo intuicyjne i fajne sterowanie jest na, na, na PS3 e, Dowiedziałem się, że abonament będzie wynosił e, 1499 euro e, no, czyli w przeliczeniu na nasze pewnie jest 60 zł, ale znając życie pewnie nam obniżał do 50 e, i, i tak. E, mają być specjalne edycje kolekcjonerskie, które zostaną jeszcze podane i mają być podobno super ekstra bomba, super hiper. I, i, I co tam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? No, oczywiście, możemy grać z złoczyńcami i pracować dla Jokera i Lexa Lutora. Możemy także razem u boku Supermana, Green Lanterna i, i Wonder Woman, czy, czy Batmana stanąć, stanąć, po, stanąć po ich stronie, u boku i, i razem z nimi walczyć z przestępczością. Przy moim pytaniu, czy będziemy mogli jako złoczyńcy zabijać ludzi na ulicy? i rzucać w nimi samochodami, uzyskałem bardzo znaczący wzrok, taki rodzicielski, czyli dziecko, co, co się z tobą dzieje, że chcesz zabijać ludzi. nie <śm> <śm> <śm> I i powiedział mi, powiedział mi pan producent, że najprawdopodobniej nie będzie tego, ale na pewno będą zwracać uwagę przechodnie i będą zareagować na to, jak będziemy na przykład podnosić samochody i ciskać nimi na boki. I że będziemy mogli się poczuć jak prawdziwi złoczyńcy, jeżeli będziemy chcieli, I że w ogóle, że będziemy mogli się tłuc z innymi bohaterami i w ogóle, że ma być super epicka historia, I że nawet yy, oprócz oprócz Metropolis i, i Arkham z i, i Gotham City Pojawimy się także w zakładzie Arkham oraz nawet na Księżycu, żeby było zabawniej. No proszę, ciekawe. No. I tak zwany end-end game, czyli jak zdobędziemy najwyższy poziom doświadczenia, czyli to, co pewnie wszyscy fani WoWa znają i kochają, tutaj ma być tak dopracowane, że im się nie będzie nudzić i wszyscy będą szczęśliwi. No i dodatkowo ma być mnóstwo mocy, które dadzą taki spers spersonifikowany charakter e, każdego gracza. Więc uh -huh. tak, ale w akcji naprawdę fajnie gra wygląda. No okej okay, panowie, widzę, że już jesteście zmęczeni, to powiedzcie tylko jeszcze na, na sam koniec jakie na jutro macie plany, co będziecie oglądać. No to Piotrek, na początek. Zamiar położyć łap na Dead Space'ie drugim, ponieważ dzisiaj na konferencji ja i Zasana pokazano nowy fragment gameplayu i po prostu też tam prawie się złamy w kacie. Do tego Właśnie po tej konferencji A były jakieś te e, stanowiska z konsulami do pogrania w któreś z tych gier? Nie, nie, nie, nic nie było, nic nie było. Oni po prostu dzisiaj pokazali, a to ewentualnie jutro w Pawilonie właściwym, bo teraz to było. E, konferencja sama odbywała się w kościele w czymś, co wyglądało jak kościół, a jej była po prostu w jakiejś tam pobocznej hali. To nie był jeszcze ten właściwy koncept, ten, ten cały kompleks Leipziger Miese, czy jakkolwiek to się nazywa. Nie, to nie Leipzig, to nie tu. No nic, nieważne. W każdym razie nie było żadnych standów i właśnie dopiero jutro położymy łapy na tych wszystkich grach, które dzisiaj pokazali. Oprócz oczywiście Mass Effecta, dwójki na X, na tego na PS3, ponieważ no to jeszcze trochę czasu podejrzewam ale ja mam zamiar właśnie położyć łapy na Dead Space'ie, na nowym Need for Speed'zie, ponieważ pokazany był kawałek grywalnego kodu w wykonaniu Matta Webstera, który zresztą gdzieś się ulotnił i zrugam go za to na PlayStation Network. No i, i, i co? I chciałbym jeszcze się przybliżyć bliżej Killzone'owi 3D. w 3 Myślę, że będzie taka możliwość, ponieważ tam już dzisiaj w GT5 grając właśnie były te okulary przywiązane takim, coś czymś, co wygląda jak struna fortepianowa i można było łatwo komuś tym łeb uciąć ale podejrzewam, że no, nie da się ukraść tych okularów i będzie można sobie swobodnie pograć po prostu. No okej. Okay. To, to w takim razie już Was puszczamy to, to, to jeszcze, wolno. Bo... To jeszcze nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jeszcze, no, nie, jeszcze, nie, jeszcze Filip? Aha, okej. Okay ja przede wszystkim troszeczkę inne gry sprawdzę, dlatego, że dzisiaj zauważyłem ale to było oblegane, więc, więc nie miałem możliwości sprawdzić, ale jutro na pewno to zrobię e, Singstar Guitar, gdzie gramy na gitarach grając Singstara, co ciekawe e, oraz Singstar Dance, gdzie po prostu machamy PlayStation Move i tak jak na trailerach wyglądało to kretyńsko, tak w rzeczywistości naprawdę może to być całkiem niezła zabawa jak patrzyłem na to, ale oczywiście jeszcze zobaczę to w akcji Dodatkowo ja chcę też koniecznie zobaczyć, dlatego że jakoś się nie jaram Dead Space'em i mnie to nie pociąga, więc, więc będę chciał na pewno zobaczyć w akcji LBB2, dlatego że dzisiaj po prostu było to oblegane. Chcę zobaczyć Infamous 2, które w akcji wygląda niesamowicie grywalnie i szybko. Jest bardzo dynamiczne i oczywiście błyskające i będę cały czas się trzymał tego i prosił, prosił oczywiście głównego producenta Sucker Fund, żeby dał nam chociaż możliwość zmiany skórki bohatera, żeby mieć tego drajkowatego kola, dlatego że ten, który jest obecnie, naprawdę wygląda beznadziejnie. Um, I jeszcze... Sprawdzę pewnie, no sprawdzę tak dla ciekawostki Medal of Honor e, i oczywiście Killzone'a 3 w 3D, dlatego, że dzisiaj mieliśmy pokaz gier w 3D i powiem szczerze, że jak zobaczyłem Killzone'a w 3D, to naprawdę już rozumiem, czym jest ta jakość w 3D e, i, i wygląda to niesamowicie. Pomimo, iż sam Killzone'a 3 nie jest niczym niesamowitym, bo wygląda on tak, jak, jak dzisiaj rozmawialiśmy z chłopakami z Kiko.pl, z którymi tutaj przyjechaliśmy, to właśnie taki od Mateusza poszedł taki tekst, że to wygląda wszystko jakby map pak był po prostu do Killzone'a dwójki. I tak to właśnie wygląda. A i zobaczyliśmy nawet nowy tryb kooperacji dla Killzone'a trójki i nie było to nic fenomenalnego. Może tak powiem. Aha. Ale chcemy zobaczyć to, przynajmniej ja. Ja mam jeszcze tutaj takie, taką prośbę. Macie pozdrowienia od Duda i kazał coś sprawdzić, żebyśmy sprawdzili palegę na Wii dobrze A my tutaj od Nie, M i, i, i Kirby'ego, jak tam, jak tam by był i, i wiesz, tak, tak, taka prośba od niego. <grych> no Kirby'ego sprawdzę. A właśnie, gra, gra, ograne też było przez, przez nas tutaj Aragorn's Quest, które będzie i na Wii, i na PlayStation Move. I na, play, na PlayStation. I niestety gra jest po prostu jednym wielkim krapem, bo w ogóle nie jest skonfigurowane pod PlayStation Move. Więc pewnie też pod Wii e, też nie bardzo. Ale za to w Residenta można pograć, który jest całkiem ciekawy z, z wykorzystaniem tego. No ale to wszystko jeszcze jutro powiemy, jak wrócimy. Pewnie uhum. jeszcze bardziej padnięci niż dzisiaj mamy. No, ale... no okej, okay, to w takim razie już właśnie nie, nie zatrzymujemy dłużej. E, dziękujemy za, za, za tę relację i, i trzymajcie się tam o, o, ciepło i dawajcie Dawajcie czadu, żeby nas tam zapamiętali. No oto się akurat nie martw o tym, jak człowiek jakiś stał i krzyczał głosem kratosa różne dziwne rzeczy, to na pewno zapamiętają. No to mam nadzieję, tak. że, że urlunalność naszego był Po Powłaszczym przy, po przybyciu. Z naszym, tam... przy, z, z naszym przyjacielem Piotrem Gnypem na pewno porobimy sobie jeszcze zdjęcia. Tak, tak, tak, tak, tak. <laughs> Okej. Okay. <Myślę>, Dobra. Że... <laughs> Dobra <nie warto. laughs> Później mówimy no dobra, to w okay. takim razie do usłyszenia i, i stay tuned. No, do usłyszenia, cześć. Okay. Dzięki.